To są informacje polskiego Radia 24. Węgrzy wybiorą dziś nowy parlament. Większość sondaży wskazuje, że Viktor Orban po 16 latach straci władzę. Koalicja Obywatelska rusza z kampanią wyborczą. Tu nie ma milimetra na zwątpienie mówi szefka o Donald Tusk. Budynek, w którym mieszkał Karol Wojtyła, na sprzedaż. Rzymska rezydencja do kupienia za 30 milionów euro. Minęła północ. Łukasz Pastor, zapraszam. Węgrzy ruszają dziś do urn, by głosować w wyborach parlamentarnych. Za sześć godzin zostaną otwarte lokale wyborcze. O głosy do ostatniej chwili walczyli liderzy największych ugrupowań. W finale kampanii uczestniczyły tysiące zwolenników opozycyjnej partii TISA. To właśnie jej niezależne sondaże dają przewagę nad rządzącym ugrupowaniem Fidesz Wiktora Orbana. Lider opozycji Peter Madzier zagrzewał wyborców do wspólnej walki o zmianę władzy w kraju. Na miejscu był nasz wysłannik Michał Makowski. Plac Uniwersytecki w Debre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 W Budapeszcie kampanię wyborczą zakończył walczący o utrzymanie władzy Wiktor Orban. Tradycyjnie jego przemówienie odnosiło się przede wszystkim do Ukrainy i do mniemanego wciągnięcia Węgier do wojny, gdyby wybory wygrała opozycja. W nadchodzącym okresie mogą nadejść niesprawiedliwe lata. Pytanie jednak brzmi, czy w takiej sytuacji uda nam się osiągnąć najważniejszy cel narodu węgierskiego, jakim jest uniknięcie wojny. Viktor Orban wymienił też sukcesy swojego rządu. Aby kontynuować tę politykę apelował, aby wszyscy poszli jak najszybciej głosować, a potem namawiać wszystkich na głosowanie na Fidesz. Jaką decyzję podejmą dziś Węgrzy? O 22 na naszej antenie specjalny program w całości poświęcony wyborom parlamentarnym, a w nim łączenie z naszymi reporterami, komentarze i prawdopodobnie pierwsze cząstkowe wyniki. Przed wyborami parlamentarnymi zwiera szyki Koalicja Obywatelska. Szef partii, premier Donald Tusk zwracał się do członków Rady Krajowej, by nie zwątpili w sens tego, co robią. Tu nie ma milimetra na zwątpienie, mówił. Dodał, że wybory będą o utrzymanie niepodległości, bezpieczeństwa, jedności i pozycji Polski w Europie. Nasza walka, ta konfrontacja z was z dobrem, wschodu z zachodem, dwóch różnych cywilizacji, cywilizacji życia i śmierci powiedziałby ktoś, tak dokładnie tak to jest. To jest ten obowiązek, który kładę wam dzisiaj na barki, musicie się i emocjonalnie, i, i no tak praktycznie bardzo przygotować do niezwykle ciężkiej konfrontacji, bo przeciwnik jest naprawdę silny i bardzo poważny w swoich zamiarach. Szef rządu wskazał tak zwaną dziesiątkę na wybory. To młodzi parlamentarzyści, którzy mają przygotować partię na wybory. Wśród nich są między innymi Aleksandra Gajewska, Andrzej Domański i Adam Szłapka. Benjamin Netanyahu, Netanyahu zapowiedział, że Izrael będzie kontynuował walkę z Iranem i Hezbollahem. Premier Izraela poinformował o tym w mediach społecznościowych. W całym Izraelu trwały natomiast protesty przeciwko wojnie. Więcej w relacji Milene i Shehab.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 i nie ma bezpieczeństwa, bez pokoju Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szechab. Polscy medaliści tegorocznych zimowych igrzysk nagrodzeni przez Polski Komitet Olimpijski. Na konta Kacpra Tomasiaka, Pawła Wąska i Władimira Semirunija wpłynęło w sumie ponad milion złotych.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 i na chwilę odpocząć i od siebie jako grupa, no bo spędziliśmy ze sobą mnóstwo czasu i tak naprawdę każdy, każdy myślę, po prostu chciał wyjść do domu i, i zająć się czymś innym. Za srebrny medal PKOL przyznał 400 tysięcy złotych, za brązowy 300 tysięcy. Po raz pierwszy wyróżniono również reprezentantów Polski, którzy zajęli miejsca od 4 do 8. Na koniec Rzym. 30 milionów euro za tyle wystawiono na sprzedaż budynek, w którym mieszkał Karol Wojtyła, zanim został papieżem. Przed laty mieściło się tam Belgijskie kolegium kościelne, które gościło studentów z całego świata. 17 wieczny pałac zbudowali karmelici Bosi. W latach 40 ubiegłego wieku przebywał tam Karol Wojtyła. Budynek, gdzie mieszkał młody Wojtyła i pisał pracę doktorską o świętym Janie od Krzyża, po gruntownej renowacji dziś stanowi perłę architektury. Posiada powierzchnię 3,5 tysiąca 2 40 pokoi, monumentalne sale recepcyjne, zdekonsekrowany kościół i ogród. Przyszły papież w kolegium obracał się w środowisku.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 Noc z przymrozkami ostrzeżenia IMGW obowiązują dla 15 województw. W dzień na wschodzie deszcz, po południu również na krańcach zachodnich. Termometry pokażą od 9 stopni na wschodzie i na wybrzeżu do 14-15 na południowym zachodzie. Na zegarach 6,5 minuty po północy. Noc w polskim Radiu 24.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 postać została przybliżona rzeczywiście znakomicie przez film Pojedynek, który teraz wszedł niedawno na ekrany kin i tam rzeczywiście ona, ona jest i gdzieś jest bez przerwy przypominana. Jest również w notacjach, które można znaleźć też na naszej stronie. Natomiast nie, to jest zupełnie inna pani, to jest Zofia Rudomina Dusiacka, która była nauczycielką i dział taką działaczką społeczną, która założyła szkołę w swoim majątku,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 to osoby, których y, bliscy antenaci właśnie w Katyniu śmierć ponieśli. Ja z kolei zawsze wiedziałam, że to zrobili Sowieci. Nie, nie, nie wiem skąd. Nawet to, to była dla mnie jakaś. z, domu. To z domu. Znaczy, tak? Na pewno nie ze szkoły, to prawda. Um, I czy teraz, y, myślę, że teraz dla młodych ludzi to jest jasne. I ten odbiór <śmiech> przepraszam, społeczny jest... Y,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 ta, ta moc kina i... No i warsztatu mistrza po to prostu. To też, to też, ale myślę, że to też y, takie emocjonalne.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 Yy, zmieniają tą yy, tendencję, te, te kłamstwo, które chciało zlikwidować pamięć yy, o tym, co się stało, nagle po prostu jest demaskowane yy, I myślę, że to też bardzo ludzi dotyka i, i, i tak pociąga. Rozmawiałem z dyrektorem Instytutu Strat Wojennych, właśnie między innymi na temat tego, jakie my straty ponieśliśmy jako Rzeczpospolita w wyniku agresji sowieckiej.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 której nie, nie, nie można było dostać, jak ludzie byli szczęśliwi, kiedy mieli kartki z książek, bo już w listopadzie 1939 roku zaczęły się mrozy 30, minus 35 stopni. Wobec tego te kartki z książek ich osłaniały przed mrozem itd., tak dalej, tak dalej. To są takie no, bardzo mocne zapiski, ulotne chwile, które można zobaczyć podejrzeć po prostu, jak to wyglądało. Ma pani dostęp do tych różnych artefaktów. Jaki, oprócz guzika, no bo w guziku mówiliśmy, co panią jeszcze tak bardzo wstrząsnęło wśród tych rzeczy osobistych, odnalezionych w dołach śmierci? Hmm.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 garde przychodzą, interesują się tymi wydarzeniami związanymi? Jeżeli rozdajemy guziki, są bardzo zainteresowane. Natomiast... Jeżeli pan pije do tej wystawy, którą rzeczywiście zrobiliśmy, to był rok 1900, 2020, czyli no. pandemia. No, no mieliśmy otwarcie tej wystawy, które wszyscy byliśmy w maseczkach i tam rzeczywiście mieliśmy pięć osób na salę, takie były wtedy obostrzenia. Natomiast postanowiliśmy, że to jest tak ważny temat, żeby zrobić film na podstawie tych zdjęć i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 sprzedaży kupna biletów. Natomiast, małym drużkiem, e, o, ten mały druczek. Małym czyta. drużkiem, dokładnie. Natomiast nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność linii lotniczych za skasowany rejs e, wcześniej niż dwa tygodnie średnio mniej więcej e, przed odlotem. Czyli linia lotnicza może e, z dwumiesięcznym e, wyprzedzeniem bezkarnie powiedzieć nam: No przykro nam, ale ten, e, ten lot się nie odbędzie. I nie ma znaczenia, czy mamy już hotel, czy mamy już samochód wynajęty, czy mamy jakieś większe plany. E,